Z tej strony Gomchabar z przepięknego kobe. Przepięknego i trochę chłodniejszego, bo dzięki przechodzącym tajfunom w końcu zrobiło się trochę chłodniej i można odcapnąć od tego upału ja zapraszam na dzisiejszy podcast który jest trochę krótszy i trochę w innej formie, ponieważ jest to nagranie na żywo, zrealizowane zresztą na stacji Sanomia, no więc będzie słychać trochę szumów bezpośrednio właśnie z gośćmi z tej strony Gonca Barskobe. mój głos jest trochę niedysponowany ze względu właśnie na to że skończyliśmy małą sesję karaoke bo przyjechał do mnie znajomy z Polski, którego może pamiętacie, bo linkowałem do jego strony kiedy zeszłym razem był w Tokio Piotr już był w Tokio I jak Ci się powiedz mi Podoba bardziej w Tokio czy tutaj W Kobe Powiem szczerze, że Tokio jest Bardzo takie kosmopolityczne I widać to naprawdę na każdym kroku Że jest ogromnym Mega miastem A Osaka i Kobe jest takie bardziej swojskie Czyli jeśli chcesz poczuć Japonię, taką japońską To trzeba jechać właśnie do Osaki do Kobe I tutaj żyć i bawić się Jutro jedziecie do Hiroshima, prawda? Tak e, I co zamierzacie tam zobaczyć? No, to co jest w Hiroshima najbardziej oczywiście popularne. Zacznijmy od Parku Pamięci, e, Parku Pokoju, tak, tak to się nazywa, tak jest. E, no i chcemy tak naprawdę zobaczyć, jak to miasto funkcjonuje po 50-60 latach od ataku atomowego, który nastąpił podczas II wojny światowej. Czy zamierzacie zajrzeć na Miyajimę? Mierdzimy? Tam jest ta pływająca świątynia i ta Bramatori, taka w tym wodzie zanurzona niedaleko w sumie. No, jeśli czas pozwoli, jesteśmy tam dwa dni, to jak najbardziej zobaczymy. Ja polecam. A jeszcze się chciałem zapytać, bo dużo dostaję pytań właśnie na bloga, czy tak jak się bawią Japończycy wieczorami? Dzisiaj wyśmy właśnie zrobili taki mały kurs po Izakai, czyli po takiej. E, nazwijmy to pubie japońskim z takimi rzeczami do jedzenia e, takimi przystawkami, no i właśnie wybraliśmy się na karaoke dlatego tak brzmimy e, jak Ci się w sumie to podoba? Ja trochę oszukuję, bo wziąłem holsa czarnego, żeby <śmiech> moje gardło brzmiało trochę normalnie ale karaoke to jest jedne z najważniej, najważniejszych i najśmieszniejszych rzeczy, które można zrobić w Japonii dwa lata to, bo jak tu pierwszy raz byłem, to też to robiliśmy z Japończykami i też e, bardzo dobrze się bawiliśmy, bo to jest po prostu absolutnie mus jest totalnie inne od tego co jest u nas w Europie To co my sobie wyobrażamy, chociaż takie bary z karaoke też są, czyli takie gdzie się wychodzi na scenę i się śpiewa, więc, no. więc to już jest trochę bardziej takie, e, takie odważne a tu się może zapytam e, jakie wrażenie, bo u e, Ciebie w Twoim przypadku to jest pierwszy pobyt w Japonii, prawda? tak, dokładnie Jakie, wra jakie wrażenia właśnie tutaj z Kansai, czyli Kobe i Osaki? No niesamowicie pozytywne. Mi się ogólnie o wiele bardziej takie powiedzmy mniejsze miasta podobają niż Tokio. Tokio jest zbyt, jakby to powiedzieć, europejskie. A. Zbyt mhm. dużo jednak gajzinów się widzi na, na ulicach no tak. i jest bardziej jednak takie jakby z Europy, no bardziej czuć ten europejski klimat, natomiast rzeczywiście jak się pojedzie kawałeczek dalej, czuć bardziej tą Japonię taką bardziej, bardziej prawdziwą, taką jaką właśnie znamy z anime, z manga i to wszystko po prostu się widzi na, na, na ulicach, nawet po prostu wygląd budynków, wygląd ulic, nie wiem, przejść dla pieszych i to wszystko jest bardziej takie, takie właśnie co, co znamy z tego, co tam dotarło do Europy z manga i anime i tak dalej. No. no właśnie, bo ty wy jesteście też fanami właśnie anime, mangi i tak dalej, czy to, że znacie powiedzmy te japońskie produkty, to na wasz, jakby to powiedzieć, odbiór Japonii? Hmm. Czy jesteście już skrzywieni i tak przyjeżdżacie i... Oh! Bardziej jesteśmy skrzywieni, raczej wszystko jest na zasadzie... A, ale z drugiej strony, wielokrotnie mieliśmy takie sytuacje, że odkrywamy, jak Japończycy są mało pomysłowi. Bo tak naprawdę to, co oni widzą tu, jakie sytuacje na ulicach, jak wyglądają ludzie miasta i tak dalej. Oni to wszystko przedstawiają w tych swoich produkcjach. Dokładnie, w 100% tak, tak jak to wygląda. Wydawało nam się, że to jest przerysowane, a to tak. jest tak naprawdę po prostu rzeczywistość japońska. Na co Piotrek zwrócił Samochody, uwagę. Samochody na przykład. Dokładnie, nie? Dokładnie, to po myśle, myśleliśmy, że one tylko w anime są takie właśnie kanciaste i takie kubiki. A... I malutkie i śmieszne, że wchodzi jeden facet i nic więcej, tak szczerze mówiąc. <śmiech> a w praktyce takie auta jeżdżą po ulicach i one są bardzo popularne. Po są Mega wszędzie, każda marka japońska ma taki taką wersję właśnie rodzinną, takiego kwadratowego autka, który wygląda śmiesznie, ale jest praktyczne, tak? Jest malutki, kompaktowy, pojemny i... Szczególnie, szczególnie właśnie w tej małej, takiej japońskiej przestrzeni. A powiedzcie mi jeszcze ostatnią taką rzecz, bo ja znam wielu ludzi, którzy byli w Japonii i powiedzmy przyjeżdżali tutaj na wakacje czy coś takiego, ale mówili mi właśnie, że nie chcieliby tutaj mieszkać, bo jest za dużo wszystkiego wszystko jest takie upchane i oni dostają oczopląsu, jak chodzą po ulicach. Czy wy też macie takie odczucia, czy jakby wam zaproponowano no to byście się zdecydowali tutaj mieszkać. Znaczy ten ocząpląc to jest tak jakby pierwszy szok, że się wychodzi, szczególnie w nocy, na przykład jak tak. się wyjdzie właśnie z jakiegoś Światła baru, czy, czy po jedzonku i nagle jest takie... <głos> <głos> Okej, okay, dobra, wszystko świeci, wszystko widać i w ogóle jest jaśniej niż w dzień. Tak. Natomiast jeśli ktoś by mi tutaj zaproponował pracę, to bym brała z miejsca. Hmm. Jednak jest ten klimat, tak jak wcześniej powiedziałaś, my jesteśmy tutaj akurat maniakami Japonii i jeśli bym tu miała zamieszkać na 5, 10, 20 lat, to proszę bardzo. Ja musiałbym bardziej zobaczyć jeszcze w głąb w Japonii, bo szczerze mówiąc, ja mam podejście takie, że po prostu lubię podróżować i zawsze lubię odkrywać nowe miejsca, tak? Czyli ja jestem drugi raz w, w Tokio i już widzę, że tak naprawdę nie zaskakuje mnie to, co już widziałem wcześniej. Hmm. Dlatego wolałbym pójść gdzieś tam dalej. Bardzo mi się e, marzy i to mówię już Magdzie i naszym kompanom, że chciałbym pojechać na Okinawę i tam tak naprawdę zobaczyć, jak to życie wygląda w tropikach, na wyspach i leżenie właśnie na e, jakichś tam leżaczkach z drinkiem w i po prostu korzystanie z tego życia, które tam jest a z drugiej strony mamy naszego znajomego którego bardzo serdecznie pozdrawiamy Michała Mezura Maziego, który mieszka w Sapporo na Hokkaido w zupełnie innej części Japonii, która jest jakby mniej samurajska bardziej taka właśnie zimna i bardziej związana z jakimiś tam innymi zwyczajami, ale no też pociąga tak? też jest to coś innego i też, też warto by zobaczyć, także ja najpierw bym chciał zobaczyć całą Japonię od, od e, północy do od, aż, aż po dół dokładnie, a potem zdecydować, gdzie bym chciał mieszkać ewentualnie. A ja akurat zupełnie odwrotnie właśnie chciałabym tu zostać na przykład i wszystko wtedy już zobaczyć od środka, bo jednak a, jak się jest na jest miejscu to takie chociażby te trudy życia codziennego, te dojazdy, to, to o czym się mówi yy, jeśli chodzi o Japończyków, to, przepra to przepracowanie i to wszystko zobaczyć, to właśnie od środka, tak jak to naprawdę Oczy. wygląda, a nie tak jak my będziemy widzieć przez te 17 dni, tak, które tak pomacamy po prostu powierzchnię tylko. 17 dni to i tak jest dosyć długo, czy wy polecacie yy, właśnie osobom, które nie, wiem, nie mogą się zdecydować, gdzie pojechać, tak w sumie, yy, nie wiem, wydać trochę więcej tej kasy i yy, w samolot samoloty przyjechać właśnie do Japonii, czy nie wiem, a, to dobra, lećcie e, na Karaiby i tam się wylegujcie na plaży. Czy to jest dla wszystkich, czy, czy nie wiem, um, tylko dla wybranych, co się interesują i, i, i co mają twarde nogi i twarde plecy? E, no ja szczerze powiem, że e, w pierwszy raz, jak byliśmy to dwa lata temu, to Myśmy byli nastawieni na totalne zwiedzanie. Czyli wstawaliśmy o szalenie wczesnej godzinie, typu jakieś tam 9, 8 rano. Lataliśmy dosłownie do 23, 24, albo nawet później. Spaliśmy po 4 godziny, ale dzięki temu zwiedziliśmy naprawdę mnóstwo miejsc i mnóstwo zobaczyliśmy rzeczy, doświadczyliśmy, spotkaliśmy mnóstwo ludzi. i Jak dla mnie jest to mega wyczerpujące, ale mega satysfakcjonujące. I jeśli ktoś by chciał tutaj przyjeżdżać, to Polecam naprawdę minimum te dwa tygodnie, takie pełne, albo przynajmniej trzy, bo leci się naprawdę długo, jest naprawdę wyczerpujące i wtedy dopiero można zobaczyć przynajmniej tą główny trzon, tak? Te główne miasta typu Tokio, Kyoto, Osaka, tak jak my teraz zwiedzamy. No i wtedy można, powiedzmy, poczuć ten, ten, ten główny klimat Japonii i można zobaczyć, czy to komuś pasuje, tak? Bo wiadomo, że, że różne są podejścia i może ktoś wtedy zdecydować, że niekoniecznie. Dobrze, to ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, że trafiliście chyba w najlepszy okres pogodowy, bo jest teraz yy, w porządku. Ja kiedyś się wybrałem w środku lata i to była naprawdę masakra. Dobrze, to ja wam życzę miłej dalszej podróży i jakbyście chcieli na przykład swojego bloga jakiegoś zareklamować albo coś, to zapraszam. Akurat e, nasz temat przewodnik całej wyprawy jest związany z mega popularną koreańską, nie japońską piosenką Gangnam Style, dlatego zapraszamy na stronę gangnamstyle.posterus.com to jest adres nasz oficjalny i tam można zobaczyć jak właśnie podróżujemy. Jeszcze raz powtarzam, Gangnam Style, pisane razem.posterus.com A ja też zapraszam wszystkich do komentowania jak zwykle. No i na właśnie blog pod tym adresem, żebyście sobie zobaczyli zdjęcia i tak dalej. Bo też zamieszczacie, prawda? Tak. tak. tak. No to tyle.